podcast gitarowy. Cześć, jestem Krzyszmen, w Słodzie podcastu gitarowego. Dawno nas nie było, co? Yy, no tak, dosyć dawno, od lutego właściwie. E, to nie tak dawno nawet. No ale czas przerwać to milczenie, czas żebym ja coś w końcu nagrał, bo to też mój podcast jest, nie tylko Sajema. Więc tak, co mogę Wam powiedzieć na samym początku? Dzisiaj będzie recenzja, tak? Kolejna recenzja. No jakoś nie mam pomysłu na jakiś inny odcinek, no więc chcąc czy nie chcąc będzie ta recenzja. Jeszcze jest jedyne urządzenie, które mogę zrecenzować, mój wzmacniacz. Właśnie dzisiaj o nim będzie. Chcę Wam jeszcze powiedzieć tylko, że zmieniliśmy stronę, jak pewnie już zauważyliście. Otóż strona od teraz będzie p-gitarowy-blogspot.com Dlaczego? Bo stara strona nie domagała i trzeba było coś z, z nowego zrobić, więc przerzuciliśmy się na Blogspota. Yy, myślę, że będzie mniej więcej tak samo, strona jest no, trochę taka brzydsza, taka bardziej niebieskawa, no ale cóż zrobić, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Yy, no i właściwie tyle w tym wstępie. Odcinek będzie chyba jak zwykle ze mną krótki, no ale cóż, na to poradzić jakoś gitarowego, nie umiem nagrywać dłuższych odcinków. Yy, no więc to będzie na tyle w tym wejściu, cześć. Więc jaki ja mam ten pies? Otóż mój pies to Marshall MG4 10W. Yy, no to może na początku przeczytam Wam specyfikację, bo no, wypadałoby wiedzieć, co tam yy, producent o nim mówi, więc yy, jest to. Yy, Seria MG4, 10W piecyk, model MG10, moc to 10W, głośnik 6,5 cala, mamy tu dwa kanały, clean i overdrive, mamy wejście liniowe i na MP3, wejście słuchawkowe, a waga to 4,8 kg. No to może jeszcze taki krótki opis. Marshall rozpoczął rok 2009 z unowocześnieniem swojej popularnej linii wzmacniaczy MGE. W połączeniu z latami doświadczenia no i nowe technologie umieszczone w tej serii zaowocowały wszechstronnymi wzmacniaczami idealnymi i dla początkujących, i dla bardziej zaawansowanych gitarzystów. Seria, wy wypakowana cyfrowymi efektami, wyposażona w intuicyjne przełączniki nożne i wiele innych funkcji, szczyci się, podobnie jak kamu z wzmacniania od 10-watowego, przenośnionego kombo, bo głowę 100-watową. Dobra, teraz się zacznie jadka, bo producent to może pisać yy, co tam same pochwały, a tak naprawdę może być zupełnie inaczej. Tak jest właściwie w przypadku tego pieca. Zacznijmy od wyglądu. No wy na wygląd nie można narzekać, jest to typowy pies właściwie. No co, nie może chyba być jakiś brzydki, ładny, po prostu pies mały, 10-watowy, Normalny piec. Co mamy dalej? Tutaj dalej warto uwagę zwrócić na tą wygodę, na pokrętła i takie tam. No i tutaj zaczynają się już problemy. No na Klina to mamy jedno pokrętło, tylko od głośności może być. Jeśli chodzi już o overdrive, mamy o dwa za mało. Otóż mamy na gain'a, no gain to jest podstawa, to akurat y, musi być, mamy volume, ale zamiast basu, turbo i chyba nie, basu, turbo i nie pamiętam jak tam coś się nazywało, trzecie, y, mamy te trzy, no na pewno wiecie o co mi chodzi, trzy mamy połączone w jedno, czyli kontur. Jest to dosyć głupie zastosowanie, bo bardzo nam obniża no, możliwość sterowania dźwiękiem, co jest dosyć wkurzające, bo y, nawet bopiec no, nie brzmi rewelacyjnie, a to by mogło coś poprawić. No niestety, 300 zł to nie jest coś, co, co, ten, co po prostu daje pewne możliwości. No niestety, jest to na pewno jedna z większych wad tego pieca, chociaż nie największa. Nie największa, bo yy, największej powiem za chwilę. Teraz przejdźmy do głośności. No, pies jak na 10 W jest głośny, trzeba przyznać. Sąsiedzi naprawdę mają kłopoty czasami ze mną, jak sobie y, mam ochotę głośniej pograć. Y, to też pokają w ściany dosyć często. No ale trzeba przyznać, że tutaj akurat, y, tutaj akurat jest pies głośny. To jest jednym też z jego plusów. Y, mi raz spadł y, z takiego, no nie wiem, z takiego małego stoiczka. Y, no i głośność się trochę zaniżyła. Niestety nie mogłem go już oddać do gwarancji, bo to rozkręcałem i były widoczne tego ślady, no niestety. Yy, ale głośność jest dobra. Głośność jest dobra, w nim to jest plus akurat. Yy, dobra, teraz kanały weźmiemy pod lupę, yy, więc kanał czysty. Kanał czysty, no tutaj jest właściwie kanałem brudnym, bo do połowy głośności jego mamy naprawdę kanał czysty, no... No, średniej jakości kanał czysty, no ale jest ten kanał czysty. Jeżeli rozkręcimy skręcimy powyżej połowy, no to biedz nam zaczyna trzeszczeć. Nie jest tak we wszystkich modelach, ale w niektórych naprawdę tak jest. Bo ja tak mam na przykład, ale jeden gość, z którym na przykład grałem yy, ten zakończenie semestru do nauki, gdy na gitarze, yy, tak już nie miał. No ale jeśli się trafi taki model, no to co masz zrobić, tak? Yy. No, mogą, ci przeżu... no, mogą ci tam wdupić, że tam to nie jest pada taka no, fabryczna. To ty to zrobiłeś? Nieważne, ale tak jest czasami i to czyści. Nie czyści, a brudzi ten kanał, dodaje jakieś niepotrzebne basy. No nie wiem, to nawet się w Overdrive'a nie, nie przetwarza. Więc nie wiem, nie wiem, do czego ma to służyć. Kanał czysty to tu jest porażka w tym piecu na całej linii. Dobra, jak mamy kanał wszyscy, no to wypadałoby coś też powiedzieć o, o overdrive. Ie. Overdrive jest średni, naprawdę średni, bo czasami brzmi średnio, średnio dobrze, a czasami brzmi jak kupa. I tutaj naprawdę brzmi jak kupa, jak zażenana świnia po prostu. Nie da, się tego, nie da się tego słuchać czasami, trzeba się naprawdę mocno pokręcać i na gitarze, i na tym, i na wzmacniaczu, żeby cokolwiek z tego wyciągnąć, więc no nie wiem, i jak tam, jak tam chcecie, no ale yy, dla mnie to jest dosyć uczęśliwe. ustawiłem no. sobie już raz, yy, raz jedno ustawienie pieca, żeby nie było, no i jego się raczej trzymam, bo trochę jestem jest, żeby to ustawić, tym bardziej, że nie mamy dwóch pokręteł, właściwie trzech, bo wszystko skoncentrowane jest w jednym, co jest naprawdę wielkim minusem. I tutaj właściwie można by zakończyć moje opowiadanie y, tych cech, które, y, które mają, y, które zostały opisane w tym jakże cudownym i prawdomównym opisie, więc może posładzimy tego, co inni ludzie by powiedzieli na ten temat. Ja, wielki rycerz, pichon.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 pisałem sobie radę ze sklepu Guitar Center, guitarcenter, guitarcenter.pl, yy, odszukałem tam swój wzmacniacz, no i że Guitar Center daje możliwość pisania opinii, a również gwiazdek dawania od 1 do 5, yy, to Wam kilka tych opinii przeczytam. No nie kilka, cały Wam przeczytam, bo jest ich aż 4. Pierwszy pan, nie będę tu przytaczał nazwiska, yy, yy, dał 5 gwiazdek z 5. No i pisze, wzmacniacz super, działa bez zarzutów, polecam. Yy, no... Wytę wyt Wytętegował się, wygadał się. E, następny pan dał 4 gwiazdki z 5. Do domu jest okej, okay. jest dość głośno, ale przy volume na godzinie 15 zaczyna już zniekształcać głos. Znaczy ja to słyszę, ale osoby, które słuchają mówią, że jest okej. Okay. Przester jest, da się na nim pograć, rewelacji nie ma, nie ma też porażki. Sama jakoś dźwięku jest w miarę, ale rewelacji też nie ma. To jest cała opinia. Następny pan dał 5 na 5 gwiazdek i pisze, dobrze spełnia swoją rolę jako w message, że domu brzmienie i głośność jak należy. Yy, no i ostatnia już opinia. Yy, pana, który dał dwie gwiazdki z tych pięciu. Yy, no i z tą opinią chyba raczej naby, najbardziej bym się zgadzał yy, niż ten. No, najbardziej mi się nie zgadzał. Mam go od paru dni, i że żałuję zakup. Piesek jest jednym słowem do dupy. Na no, przez to, że brzmi jak zażyna na świnia. Na pinie? Yy, Zaraz na jakim pinie. Tu coś takiego nie istnieje. Zatem mimo iż uziemienie jest, jest w jego żywca, nie polecam, zatem chcę wyrazić dowód uznania co do sklepu Guitar Center. No i właściwie to są wszystkie opinie ze sklepu Guitar Center, mógłbym się bawić w internecie, szukać, szukać tego, ale po to jak te opinie nam właściwie dają cały obraz tego wzmacniacza. Chcąc, czy nie chcąc, dobijamy już do końca tego odcinka, końca tej recenzji. Wiem, że bardzo krótko, no ale jakoś nie umiem robić rozległych recenzji, szczególnie pieca, no bo co tu o piecu można gadać? Można opisać go, można swoje opinie dać i dać próbki. Próbki nie bójcie się, też usłyszycie. E, no dobra, no ale... Cena jakość. Co tutaj mamy w cenie jakość? Yy, cena to około 300 zł Ja go kupiłem za 310 zł więc cena mniej więcej się nie zmieniła od roku. Yy, więc tak, cena do jakości, no ja myślę, że tu jest niestety dobrze. Mogłem się wygadać, że pies jest że brzmi jak kupa, no ale no niestety, tu jest fakt. Cena jakość jest dobra. Dlaczego? Bo za 300 zł nie kupimy pieca dobrego. Za 300 zł kupimy właśnie taką kupę, jak zaserwowała nam marszal. Nie oszukujmy się, to jest akurat bardzo dobra cena do jakości. Znaczy może nie bardzo dobra, ale dobra. Bo za tą cenę może, może nam się trafić jakaś perełka z tanich, z tanich tych, ale jakichś markowych piesów nie kupimy za to. Yy, dobrych. Yy, tak, czy opłaca się? No ja myślę, że Wam... No, Rozbierajcie te 200 zł no i kupcie coś lepszego, bo yy, po prostu ja, każdy piec w okolicach 300 zł będzie brzmiał tak samo, będzie Wam tak samo lamił, tak samo mulił, będzie po prostu do dupy, więc to od Was zależy. Ja bym, ja bym, ja bym teraz nie brał tego piesa, bo wiem jak, wiem jak to z nim jest, znam jego kaprysy i ogólnie, Yy, więc raczej się nie opłaca. Jeżeli nie masz pieniędzy, no to możesz kupić, ale w pełni zadowolony na pewno nie jesteś. Nie grałem za dużo na innych piecach, więc nie będę Wam radził co w zamian kupić. Yy, gra... Nasze słysza... Nie grałem, dobra, nie będę. Yy, kłamał, słyszałem jak kolega gra na voxie, na voxie. Tak to się nazywa na Voxie, tak? Yy... Prawie bym grała, ale już nie było czasu, więc yy, grałem na Voxie. Yy, taki, nie grałem, kolega grał na Voxie, takim yy, nie wiem, 10 w to był chyba Patfinder 10W, tak to się nazywa. Yy, no nie wiem, tak czy inaczej na pewno znajdziecie, na pewno jeśli trochę słuchaliście, to wiecie o co chodzi. Jest lepszy, chociaż też nie wspaniały. Yy, więc ten Marshall, no nie polecam go, nie opłaca się według mnie. No i ogólna ocena. Co mamy do plusu? głośność. Tutaj wejście na mp3. No o tym nie wspominałem, ale teraz wspomnę. Wejście na mp3 jest naprawdę fajne, bo możemy sobie podpiąć głos z komputera dum, właśnie do wzmacniacza i by wszystko ładnie na wzmacniaczu szło. Dlaczego to jest fajne? Dlaczego nie lepiej sobie, nie lepiej sobie puścić głośności z, z tego... Z, z, jak to się nazywa, z głośników. Ano dlatego, że głośność będzie po prostu lepsza. No tutaj y, wszystko nam pójdzie z jednego, a nie tutaj, że nasza gitara z jednego, na, y, tutaj głośniki są i tak pol, podzielone na dwa kanały, a nasz się wpycha jeszcze trzeci, jakoś tak, no dziwnie, dziwnie to brzmi po prostu, y, więc to jest akurat plus, tu, tu mamy akurat plus. Y, więc głośność, y, tutaj wejście też słuchawkowe mamy też plus, bo na przykład w nocy jak nas znajdzie ochota na pogranie sobie na super na no to sąsiedzi przecież z skarcą, za tak? To więc tutaj zakładamy słuchawki i nie ma problemu. Ja tych słuchawek nie testowałem, jeszcze Wam powiem, no bo nie było takiej okazji, bo jak mi się akurat tak chciało, no to sąsi sąsiadów nie było, no i miałem, mogłem sobie tak robić, no nie wiem. Nie wiem, jak to się spisuje, mogę zaraz sprawdzić i Wam przy próbkach powiedzieć. No, A minusy, no to tak jak mówiłem, pozbawiają nas trzech gałych, dają w zamian jedną, która nie do końca spełnia te trzy role, bo no, nie da się z jednej wyciągnąć to, co może nam da dać trzy, no, tak umówmy się. Yy, co jeszcze? Kupowaty, kupowaty overdrive, chociaż no nie taki do końca, nie, do, nie taki skupiony, że tak powiem, kupowaty. No i ten klin, który zaczyna pierdzieć na połowie swojej, swojej głośności. To oczywiście jest dużym minusem i dużo nas ogranicza. No to właściwie tyle o tym wzmacniaczu, ogólna ocena daje 3... 3 daje mu. 3 daje mu, jeżeli oczywiście bierzemy wzmacniacz za 300 zł. Tak, to, to by dostał 2 minus. Tak, 2 minus, bo... Można na nim grać, ale jeżeli bierzemy, bo to 300 zł, to nie. Zrobimy przedział od 200 do 500 zł. Dostaje 3. Tak, tak. No to tyle mojej opinii. Zapraszam na zakończenie, bo w zakończeniu też mam coś Wam do powiedzenia. Okej, okay. no to tak. Po pierwsze, dlaczego zmieniłem stronę? Jeszcze tak na zakończenie wypadałoby coś tam powiedzieć. Dlaczego zmieniłem stronę? Otóż tam, na tamtą stronę się po prostu czasami nie dało wejść. Czasami po prostu nas nie łączyło ze stroną, nie dało się wejść. Stwierdziłem, że lepiej wejść na tego blockspota zrobić. Może będzie stronka gorsza, może brzydziej wygląda, ale zawsze coś będzie. Przecież wygląd stronki nie jest najważniejszy, tak? No i co? No i mamy taką stronkę, jaką mamy, komentarze są importowane, wszystkie wpisy są importowane, ale jest też coś dodane. Otóż je, Sadżem się przedstawia już jako administrator. Dlaczego? Bo już jestem z nim umówiony na wspólny odcinek, już wszystko będzie, już mamy wszystko, wszystkie formalności właściwie załatwione, tylko ten odcinek trzeba nagrać, no ale będzie, więc to jest już formalność, Sadżem jest już, administratorem strony, ale już taki prawdziwy tytuł zostanie mu przekazany w ten, no, w następnym odcinku, który będzie, przypominam, dziesiątym odcinkiem podcastu gitarowego, więc będzie jakiś taki ważny i już mówię, że będę w nim mówił i ja, i Sadzem. No więc zapraszam, przygotujcie się. W tej chwili, kiedy ja to nagrywam, to Sadżem nawet nie wie, że ja to nagrywam, ale mu powiem, że to się przesunie i jednak to będzie dziesiąty odcinek. No dobra, no to co? Co jeszcze można powiedzieć? Yy, otóż, wprowadzam nową zasadę, której, no nie wiem, czy będę się do końca, nie, będę się raczej trzymał, nie wiem, czy zarzem się będzie czyta, trzymał, ale mu powiem o tym na pewno, bo chodzi o to, że komentarzy jest strasznie mało, strasznie mało ludzi. Ja naprawdę bym chciał coś poczytać. Wiecie, jeśli jest odcinek i nie ma pod nim komentarzy, to to jest dosyć yy, okropne dla podcastera. Wiem, że Wam się może wydawać, że a co tam, nie ma komentarzy, to tam przeżyje. Nie, to jest trochę straszne, to jest trochę no, głupie. Więc ja bym Was bardzo prosił, jeżeli jesteście teraz przy laptopie, napiszcie. Jeżeli nie jesteście, też przy laptopie, przy komputerze, przy wszystkim, z czego można napisać komentarz. Jeżeli no, jesteście w drodze gdzieś, no to wróćcie, jak będziecie w domu, na stronę p no i napiszcie komentarz, bo to naprawdę daje kopa do nagrywania i odcinki będą jeszcze lepsze, a w moim wykonaniu na pewno jeszcze dłuższe, bo mi się zdarza no nagrywać tak po 10 minut, no ale co ja mam mówić przy recenzjach, no, no dobra. No. Postaram się dłużej nagrywać w następnych odcinkach, no ale nic nie obiesuję, bo wy mi nie obiecujecie komentarzy. Więc pamiętajcie, 3 komentarze równa się odcinek. Nie będzie chociaż 3 komentarzy, no to niestety odcinka nie będzie, aż 3 komentarzy się nie zapełnią. I to nie jest tak, że mój odcinek, komentarz Sajem'a i odcinek Pawła, że na pewno jeszcze kiedyś tam posłucha, teraz nie ma czasu, oni nie, to muszą być 3 komentarze od słuchaczy, więc piszcie, piszcie, piszcie, bo naprawdę to jest coś, co popycha ludzi do... Do nagrywania. No to co, no to tyle w tym odcinku. Dziękuję. Mówił Krzysztof za słuchanie. Krzysztof z podcastu Jaskinia Podzy, Jaskinia Sorzyzyzy oraz Krzysztof z podcastu gitarowego. którego właśnie słuchacie? Pomyślnik gitarowy Blogspot.com Dzięki za słuchanie. Do następnego odcinka. Cześć.